Zapraszam, i serce świata Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać Rozkozam się wozu zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz z kicia Praca do mi praca, do spania Tydzień za tygodniem nasze życie skraca Do latrzyś mi się liczy się Raz, raz, raz. Jedziemy. Słuchacie teraz niezależnego podcastu z Nowego Jorku. Podnośnik, góral po tej stronie, głośnika. Zaczynamy. Trzy lata temu Andrzej wrócił do Polski wraz z, z rodziną. Dlaczego wrócił? Mogliście o tym usłyszeć w październiku, właśnie dokładnie trzy lata temu. Paru słuchaczy, m.in. pan Władek z Sunset Park, pozdrawiam. Prosiło mnie, żeby dowiedzieć się, jak Andrzejowi żyje się teraz w Polsce. Dotychczas nie było koniunktury, a żeby zrealizować ten pomysł, ale teraz czas nam sprzyja, co nam powie Andrzej, był emigrant, o Polsce dzisiejszej, o Polakach, o sytuacji ekonomicznej, co teraz dzieje się w kraju nad Wisłą, posłuchajmy. Bardzo serdecznie, mówi Andrzej, e, wracam do Ameryki po trzech latach, wracam na razie na dwa, może trzy tygodnie i w związku z tym, że prosił mnie o krótką rozmowę Marek, zdecydowałem się na to, żeby powiedzieć parę słów, jak to się mieszka i żyje u nas w kraju, w Polsce. Dla tych, którzy tego nie, słucha, nie słuchali odcinka na podcaście pod tytułem Powrót, Chciałbym tylko przypomnieć, że miało to miejsce mniej więcej 3 lata temu. Nagrywaliśmy wtedy to w Pertamboy w, w takim małym pubie wraz z moim kolegą Wojciechem, jego małżonką, no oczywiście moją żoną również w tle. Siedzimy w tej chwili, w, znaczy w zasadzie nie siedzimy, tylko jesteśmy na jachcie. Nie wiem, czy jak się nazywa to miejsce? Horschukow. Stoimy na Kotwicy, jest listopad, październik, jest piękna pogoda no i mogę się trochę tutaj wynaturzyć wam wszystkim. Trzy lata temu jadąc do kraju z wielkimi nadziejami, dzisiaj wracam, to znaczy wracam jak co roku do Ameryki w związku z tym, że jestem posiadaczem zielonej karty i muszę tutaj być nie wiem co wam powiedzieć tak naprawdę no, jadąc tam miałem wielkie nadzieje myślałem, że to co zostanę tam to będzie to co zostawiłem okazało się trochę inaczej, być może to moja naiwność w Stanach byłem 5 lat wraz z żoną urodziły nam się tutaj dwójka dzieci no, wracając do, do, do kraju te dzieci były bardzo malutkie bo mój syn miał zaledwie 3 lata córka 2 lata przepraszam, półtorej roku była, moja małżonka jest tutaj o, no, wiele lat, bo przyjechała tutaj będąc dzieckiem, i dla niej jak gdyby Polska no, jest krajem z mlekiem i miodem płynącym, ale tylko i wyłącznie zapowiada. Nigdy tam nie mieszkała, dłużej nie, nie uczyła się, nie pracowała, no, nie miała żadnego pojęcia. Ja u nas w kraju no, przyjechałem do Stanów w wieku prawie 30 lat, i no, całe, całą młodość, edukację spędziłem. W, w Polsce, także no, dla mnie tam żadnych tajemnic nie było. Po powrocie do kraju okazało się, tak jak wspominałem wcześniej, że nie do, nie do końca wszystko jest tak, jak mi się wydawało, według przysłowia, który mówi, że nigdy nie wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki. No, ale no cóż, zaczęliśmy popychać ten wózek. E, praktycznie rzecz biorąc, wychodząc z samolotu, trafiłem już do pracy, także nie było dla mnie, gdyby praca dla mnie nie była trudnością, zresztą moja sytuacja jeśli chodzi o ekonomię w Polsce była znacznie korzystniejsza niż w Stanach. Dlatego ja wracając do kraju wiedziałem co robię, zachęcałem wielu moich znajomych. Dzisiaj już bym tego nie zrobił, dlatego że ja nie mogę patrzeć na każdego sytuację ze swojej własnej perspektywy. Poszedłem do pracy, w pracy okazało się, trafiłem do firmy stricte korporacyjnej na bardzo dobre stanowisko. Okazało się jednak, że to wszystko, jak to, tak jak to funkcjonuje w, na całym świecie, również w Stanach, to do czego nie chciałem wracać, jest, jest tak samo, tak samo funkcjonuje u nas w kraju. Te same historie, te same klimaty, zostaje się do naj, jak najpóźniej tylko można, żeby wysłać, wysłać e-maila do swojego szefa, że, żeby widział datę, o której został ten e-mail wysłany. Zakłamanie, obłuda, niechęć ludzi... No to są rzeczy, które spotyka się na porządku dziennym. E, niewielu jest ludzi, którzy są ludźmi tobie przychylnymi, e, starając się o pozwolenie na przykład w urzędzie miasta, e, pozwolenie na, na budowę, na przykład zabrało mi prawie dwa lata, żeby je dostać. Ale do, miało to swoją również dobrą stronę, bo dzisiaj idąc do urzędu miasta, bez problemu załatwiam wszystkie sprawy, bo wiedzą, że jestem na tyle natrętny i cierpliwy, że jestem w stanie przejść każdą drogę. No i w tej chwili pracuję w branży turystycznej, także jest to zupełnie związane z, moją, z moim wykształceniem. Pragnę dodać, że mieszkamy nad Bałtykiem, nad Polskim Morzem i tak naprawdę pracujemy tylko 4 miesiące w roku. Także no to ma jak gdyby bardzo dobrą zaletę, w związku z tym, że pozostałe 8 czy nawet 9 miesięcy to są takie miesiące, które możemy sobie pozwolić na które mogą nam pozwolić na to, żeby naładować swój akumulator albo też możemy w tym czasie robić rzeczy, na które mamy, mielibyśmy ochotę czy chcielibyśmy zrealizować w swoim życiu. W do kraju oczywiście wszyscy znajomi bardzo serdecznie nas przywitali, Piękne, e, piękna impreza, spotkanie, ale jak się potem okazało każdy z tych ludzi już żyje swoim życiem, e, większość z moich znajomych, ci którzy nie mieli jeszcze wtedy rodzin to te rodziny już pozakładali, dzieci, każdy żyje własnym życiem, e, życie to o którym ja pamiętałem wyjeżdżając z kraju i to, które w zasadzie przyciągnęło mnie z powrotem, to była tylko mrzonka. To była to było tylko rzecz, która kiedyś miała miejsce. To już jest niestety, ale no, wstyd się przyznać, no, ja żyłem ży myślą taką, która jest nieprawdziwa. I tak naprawdę ludzi, na których można było liczyć, było niewielu. Aczkolwiek no, ci są do dzisiaj i na nich mogę, na, na nich mogę polegać. Po powrocie wiele spraw było takich, które musieliśmy załatwić. Dla mojej żony, jako kobiety, która e, mieszkała całe życie tutaj w Stanach, ona nie, nie była w stanie tych rzeczy przebrnąć. No, machina biurokracji i niechęć ludzi jest tak olbrzymia, że trudno sobie to jest wyobrazić. Mogę opowiedzieć takie rzeczy, na przykład będąc w urzędzie pracy, moja żona chciała się zarejestrować. E, okazało się, że tłumaczenie jej... E, jej świadectwa czy jak gdyby dyplomu z uczelni amerykańskiej no nie jest w żaden sposób respektowane i kazano jej do szkoły średniej. No generalnie to było dla niej jako osoby, to było coś, co, z czym nie mogła sobie poradzić. Ale ja w związku z tym, że mieszkałem w Polsce tak jak wspominałem, to nie było dla mnie trudnością. Wiedziałem do którego okienka zapukać, jak to zapukać. Na początku było to też dla mnie dziwne, że te sprawy tak się załatwia, jak się załatwia, no ale no, potrafiłem się w tej rzeczywi rzeczywistości znaleźć. Wielkim problemem było to, że e, mamy syna, który mm, ma problemy, z, o, znaczy zdarzało się problemy z oddychaniem, konkretnie ma alergię i w sytuacjach takich bardzo podbramkowych, gdzie on na przykład zaczynał się dusić. Musieliśmy z nim jeździć do szpitala, żeby po prostu dać mu jakiś zastrzyk rozkurczowy. I jadąc noc ten dyżur do polskiego szpitala, okazało się, że pani doktor śpi. I kto raczy jej w tym śnie przeszkadzać. To było po prostu dla mnie szokiem, że coś takiego może mieć jeszcze dzisiaj miejsce. No ale tak jest, przypuszczam, było i będzie. Byłem bardzo grzeczny. Uprzejmy tak jak to wygląda tutaj w kraju, czyli w, mam na myśli Stany Zjednoczone, że każdy robi to, co do niego należy, a w Polsce po prostu pani na dyżurze nocnym, pani lekarz śpi. No i w związku z tym musieliśmy czekać, dziecko się nam dusiło, no ale cóż, wyczekaliśmy swoje, wszystko zostało doprowadzone do porządku, a mój syn dostał te zastrzyki, wszystko wróciło do normy. I opowiadając tą historię mojemu koledze, takiemu serdecznemu przyjacielowi, co miało miejsce i jak gdyby chciałem przedstawić swoje zniesmaczenie tą sytuacją, on wyśmiał mnie, po prostu powiedział mi, że człowieku wróć do Polski również mentalnie, bądź sobą takim, jakim byłeś przed wyjazdem, czyli po prostu trzeba rozpiekać się łokciami na prawo i lewo, żeby zrealizować swoje swoje potrzeby, czy swoje plany, no, niestety trzeba iść po trupach, nie można co oglądać na, na rzeczy z boku. No i następnym razem okazało się, że była taka sama sytuacja, znowu tam mój syn się dusi, to oczywiście ja wszedłem do szpitala, narobiłem raban, z mordą, w cudzysłowie, pani stanęła na baczność, pani doktor. Jak się potem okazało, zupełnie niepotrzebne to było, bo po prostu ze skrajności w skrajność przesadziłem. No ale w sytuacji, kiedy dziecko się dusi, to ró różne sytuacje mogą się zdarzyć. I po wszystkim po poszedłem przeprosić panią doktor. No i ja, niestety to ja wyszedłem na tego głąba. Także e, e, e, pani doktor oczywiście też spała na dyżurze, także to nie powinno was dziwić, ale dosyć szybko wyszła z tej swojej, z z swojej kanciapy. I to taka anegdota. Potem się to już to nigdy nie zdarzyło, bo żeśmy już z synem nie jeździli do szpitala, bo to było miało tylko dwa razy miejsce. On po prostu z tego pod, później wyrósł. Po powrocie do kraju yy, Polska no, zmieniła się radykalnie. To nie ma w ogóle dwóch zdań. Powiedzmy nie, wiem, jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o drogi, jeśli chodzi o telekomunikację, no to wszystko jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o powiedzmy, jeśli chodzi o trójmiasto, tak mogę powiedzieć, Trójmiasto, czy Gdynie, czy, czy nie wiem, duże miasta w Polsce, typu Warszawa, Łódź. Yy, nie byłem niestety na południu Polski zupełnie, byłem w Zakopanem, fenomenalne miejsce, każdemu polecam, naprawdę super, czy Białka Tatrzańska, naprawdę ekstra. Yy, ale to wszystko jest jeszcze w trakcie realizacji, wiele rzeczy jest niedokończonych, one się cały czas budują, to powiedzmy odcinkami te wszystkie rzeczy się oddaje, ale no postęp jest no, niewiarygodny. Co innego, jeśli chodzi o miejsca mniejsze, małe miasteczka, to nie do wszystkich dociera ta Unia Europejska i te środki, które z Unii są asygnowane. Generalnie zależy to od tego, na ile władze, ludzie, którzy tymi miejscami zarządzają, są w stanie takie rzeczy e, pozyskać, mają jakąś wizję rozwoju miast, czy miejscowości, czy wsi. Naprawdę to zależy wszystko tylko i wyłącznie od ludzi. Jako taką ciekawą rzecz mogę powiedzieć to, że u nas w kraju, mam na myśli teraz Polskę, są mandaty za przekroczenie prędkości, za różne inne wykroczenia i mandat tego mandat, powiedzmy to jeszcze ta wysokość tego mandatu nie, nie przeraża, ale każdy przerażony jest punktami karnymi, które się za nie dostaje. W związku z tym, że jeśli ktoś przekroczy liczbę chyba 21 czy 22 punktów, nie wiem dokładnie, musi zdawać prawo jazdy, ten egzamin zdawać raz jeszcze. I Dlatego ja bardzo często pokazuję przy kontrolach amerykańskie prawo jazdy. Generalnie w, w, jest to tak o tyle śmieszne, że każdy mnie pyta o ten kraj, zagaduje, po prostu każdy jest ciekaw co to jest, czym to się je po prostu. A ja no, zyskuję w ten sposób, że nawet jeśli ci ludzie nie wiem, popełnią jakieś wykroczenie, nie bardzo wiedzą co ze mną robi, dlatego że polski, amerykańskie prawo jazdy nie uprawnia do jeżdżenia u nas w kraju. I tak na dobrą sprawę powinni zawołać samochód, który, ten sam, powiedzmy, który by mój, moje auto scholował, a ja muszę zrobić polskie prawo jazdy, żeby się tam poruszać. Ale nigdy się tak nie zdarzyło. Zdarzyło się za to, że parę razy musiałem zapłacić mandat. Jak gdyby jeśli nie miałbym gotówki, to by mnie zawieźli tam na komisarza i musiałbym tą gotówkę przywieźć. Ale z, zawsze miałem ze sobą, w zasadzie zdarzyło się to dwa razy. A raz, zdarzy, raz zdarzyło się tak, że przekroczyłem prędkość, to dosyć znacznie, jadąc do Poznania i z policjantem rozmawiając tam dobre pół godziny, z mnie we wszystkich systemach, kartotekach, okazało się, że mnie już nigdzie tam nie ma, ja już nie istnieję jako ja w, tych, i w tym systemie I, i miły pan policjant powiedział, wie pan co, niech pan jedzie, tylko proszę jechać ostrożnie. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to mogę powiedzieć, no, można powiedzieć bardzo krótko, że jestem człowiekiem, który ma w życiu dużo szczęścia. I ostatnie 8 miesięcy pracowałem jako taki top manager w firmie. Wszedłem z firmą na polski parkiet, na giełdę. Zresztą z bardzo dużym sukcesem. I to jak gdyby było moje spełnienie, bo tutaj będąc w Stanach pracowałem... No, różne prace wykonywałem, ale naprawdę no, myśl o Wall Street czy o jakimś miejscu tego typu to była, to była rzeczą, która no, mogła się zdarzyć tylko w, naprawdę w marzeniach. I pod tym względem Polska jest na pewno dużo, dużo lepszym yy, krajem do tego, żeby się rozwinąć, bynajmniej w moim mniemaniu. Jeśli ktoś ma aspiracje i cokolwiek nie wiem, chciałby w Polsce zrobić, to chyba jednak, mimo wszystko, przy takiej koniunkturze ekonomicznej, jaką mamy w tej chwili na świecie, to w Polsce łatwiej jest to zrobić. I bynajmniej z, z mojej perspektywy, tak mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które są naprawdę identyczne tutaj i tam. To jest to, że no, taka nowość również jest w tej chwili w Polsce, czy powiedzmy to jest takie strefy, które są zamknięte. Ludzie wspierają swoich znajomych, znajomi wspierają siebie nawzajem. To są takie miejsca zamknięte dla normalnych ludzi, nikt ich nie wpuści. Jeśli ciebie nie znają, to nie masz szansie przebić czy tu, czy tam. Ale mimo wszystko dla mnie, podkreślam dla mnie, w Polsce było znacznie łatwiej. I ta pozycja społeczna, którą zajmuje u nas w kraju jest nie do porównania w stosunku do tego, co, co robi się w Stanach. A mimo to moja żona bardzo tęskni cały czas za Ameryką. Bardzo. M mówi, że to jest klątwa tej ziemi, e, tęskni za zakupami, y, które są tutaj. Mimo tego, że wszystkie centra handlowe, sklepy, no, marki jakiekolwiek, kto by chciał, wszystko jest u nas w kraju. Prawdą jest to, że te wszystkie rzeczy są znacznie droższe niestety u nas w kraju, ale jeśli ktoś ma pieniądze, to naprawdę nie musi wyjeżdżać nigdzie, żeby, żeby tam e, pojechać, żeby, żeby to, w, to, w to się zaopatrzyć. powiem parę słów na temat mentalności ludzi bo to jest rzecz, która w zasadzie w Polsce chyba jest najgorszą z możliwych ta hipokryzja amerykańska, która jest tak bardzo tutaj podkreślana, że każdy się uśmiecha, tak naprawdę jest to bardzo płytki uśmiech albo wręcz przeciwnie, tego uśmiechu nie ma, on jest tylko i wyłącznie narysowany na twarzy uważam z perspektywy polskiej że lepszy jest taki uśmiech niż brak jego w ogóle bardzo często biegam po plaży i na początku, jak przyjechałem, to mówię do ludzi biegających, czy tam mijających się ze mną z Pasterowiczów. Dzień dobry, dzień dobry, cześć, siema. Nikt mi nie odpowiedział, nikt. Ludzie patrzą, z, jak, nie wiem, chciałbym naprawdę, jakbym rodzinę grzybami wytruł. To jest po prostu masakra pod tym względem. Ludzie, którzy przyjeżdżają nad morze, czy mieszkają nad morzem, powinni być zrelaksowani. Naprawdę oni nie mają złego życia, mówię to obiektywnie. I pod tym względem Ameryka i podejście tych ludzi tutaj, ten optymizm jest nie do porównania. Ja sobie to staram tłumaczyć na różne sposoby, ale no, trudno mi jest tych Polaków cały czas tłumaczyć. Jeśli chodzi o życie rodzinne, tak naprawdę moje dzieci, myślę, że tyle rzeczy, ile, jakie dają im w tej chwili możliwości u nas w kraju, nie do zrealizowania są w, tutaj w Stanach. Z bardzo prostej perspektywy, że e, mimo wszystko e, relatywnie te wszystkie usługi związane z dziećmi. Mam na myśli na przykład, mój syn jest członkiem klubu żeglarskiego Opływa na Optymiście, e, chodzi na karate, chodzi na basen. Chodzi na różne inne zajęcia, takie, które mają jak gdyby otworzyć jego horyzonty na no, zainteresować. Wiadomo, to jest bardzo małe dziecko i zaczyna, niektóre rzeczy mu się nie podobają i kończy, ale to z tym nie ma żadnego problemu. Myślę, że tutaj w Stanach byłoby bardzo często ciężko to zrealizować. Przede wszystkim no, myślę, że ta strona finansowa byłaby trudna do zrealizowania, a druga rzecz to jest to, że tutaj ludzie jednak mimo wszystko znacznie więcej pracują niż u nas w kraju. Znacznie więcej. Nawet, w związku, nawet może nie pracują więcej, ale ten no, czas, który poświęcają na pracę no, jest większy w związku z dojazdami, z jakimś trafikiem, z innymi rzeczami mój syn e, pf, urodził się w Stanach i pierwszym jego językiem jest język angielski i mogę powiedzieć, że bardzo śmiesznie jak moja żona rozmawia z nim po angielsku bo staram się, żeby tego języka nie zapomniał moja córka płacze mówi, że ona nie rozumie, że mamy mówić po polsku o czym moja żona na przykład zwraca się do niej i mówi Sophie, I love you a ona odpowiada I love you too i mama mówi, że Przecież ty mówisz, Zasieńko, po angielsku, po prostu jest wielki, gromki śmiech i, i po prostu to nas rozbawia, rozbawia, nas bardzo. W zeszłym roku byliśmy całą rodziną na Florydzie, byliśmy prawie miesiąc, miesiąc czasu tutaj na, na wakacjach w Stanach. No i tak naprawdę dzieci pamiętają tylko tą Florydę Słoneczną, Disneyland yy, i to dla nich jest jak gdyby Ameryka i często, gęsto jak yy, z nimi rozmawiam, czy mówię im o tym, to one chętnie by wsiadły w samolot i pojechały tutaj z powrotem. Ale to są tylko dzieci niestety rodzice za decydują, gdzie są, kiedy są. Mają otwartą drogę, są obywatelami amerykańskimi, także jeśli będą potrzebować, czy będą miały chęć, zawsze mogą do tego kraju wrócić. Moim celem, wracając do Polski, było własne przedsięwzięcie gospodarcze i zrealizowałem je z wielkim sukcesem. Nie chwaląc się, żeby ktoś mi nie miał tego za złe, bo to wiadomo, Polacy nie lubią się, nic tak nie cieszy jak ludzka krzywda. To jest jak gdyby taka no, flagowa, niestety, bardzo podkreślam to, niestety, ocena ludzi i pod, w ten sposób to podkreślają. Dlatego u nas w kraju, jeśli ktoś się nie chwali i. Mówi, że jest źle, to znaczy, że wszystko jest w porządku, no bo to jest jak gdyby normą. Ludzie żyją, pracują. No dla, myślę, że dla przykład ludzi, którzy nie byli w kraju przez 10 lat, byłoby wielkim zaskoczeniem, jak ten kraj wygląda. Jeśli chodzi o drogi, samochody, domy, jak ludzie są ubrani, no myślę, że każdego by to zaskoczyło. Na In Plus. Że tak powiem. Polska ulica wygląda mówię w mieście, w dużym mieście, mam na myśli tutaj akurat miasta, czy Warszawy, bo tu najczęściej bywam. Jest w stanie zaskoczyć, jeśli chodzi o centra handlowe, miejsca, gdzie odbywają się mecze, jakieś imprezy kulturalne, to po prostu nie mamy się czego wstydzić pod żadnym względem. Jest to naprawdę światowy poziom i może nie zawsze poziom tych imprez, które tam się odbywają są na światowym poziomie, ale miejsca naprawdę nie ma się czego wstydzić. Polska jako kraj, kraj członkowski Unii Europejskiej wiele zyskał, ale też bardzo dużo stracił. Stracił to na przykład to, co było stricte polskie, polskie Tracił to, co naprawdę jest polskie, czyli na przykład nasze jedzenie, nasze wyroby kulinarne, mam tu na myśli kiełbasy, szynki czy cokolwiek innego w tej chwili no to wszystko, czy cokolwiek, jaką kiłasę, czy jakąkolwiek szynkę by się kupowało w sklepie, no to ona bardzo podobnie, jeśli nie tak samo, smakuje. Jest to naprawdę bardzo niedobre, a wiąże się to z tym, że no Unia Europejska narzuca różnego rodzaju systemy i ograniczenia dla, naszej, dla naszego przemysłu, czy zakładów i one tak naprawdę no zatraciły tą swoją polskość, czy powiedzmy to tą swoją oryginalność. Wydaje mi się, że no to jest akurat bardzo, bardzo zła rzecz, która którą przyniosła nam Unię Europejską. Ja wracając do Polski, tak naprawdę no miałem gdzie mieszkać, wiedziałem, co będę robił i w ciągu trzech lat no, te nasze całe przedsięwzięcia, jeśli chodzi o, o, o nasze finanse, zwiększyły się praktycznie 300%, poszło to do góry. W ciągu pięciu lat w Stanach, w którym mieszkałem i rozkręcałem też tutaj interes, no nigdy nie było takiego progresu. Może źle to robiłem, nie miałem podejścia i być może stąd wzięło się to zwątpienie, jeśli chodzi o Amerykę, kraj, który daje olbrzymie możliwości, kraj, w którym no, marzenia się realizuje. A no, wracając do Polski, to wszystko, w zasadzie co można powiedzieć o tym o amerykańskim śnie, można to odnieść w stosunku do, do naszego kraju. Na pewno wiele rzeczy jest takich, które no, nie każdy jest w stanie przebrnąć, ale po tym jak się to zrealizuje, przebrnie, jest się zdeterminowanym, łatwiej mimo wszystko i ten progres jest znacznie większy w Polsce, z bardzo prozaicznej rzeczy, że tutaj wszystko już jest zrobione, a tam wszystko tak naprawdę dopiero się buduje, robi się. Można również powiedzieć o wielkim szczęściu, no bo ja tak naprawdę wyjeżdżając ze Stanów sprzedałem e, dwa domy, które tutaj miałem e, i tak naprawdę po moim wyjeździe zaraz no, już ten rynek był kiepski, ale po tym jak ja wyjechałem, no, ta e, recesja naprawdę nabrała e, takiego przyspieszenia i no, może, ktoś może mi zarzucić, że to jest wiele szczęścia w tym, że tak się stało, ale z drugiej strony no szczęście w życiu trzeba mieć ja mogę tak o sobie powiedzieć, bo no, yy, są również tacy znajomi, którzy mówią że jeśli będą jakikolwiek interes robić to wezmą mnie tylko na wspólnikę, dlatego, żebym był z nimi, dlatego, że ja mam szczęście szczęściem również jest to, że dzisiaj tutaj jestem i cieszę się z tej chwili spędzę w Stanach, nie wiem, może tydzień, może dwa, może miesiąc, nie mam pojęcia ale ogólnie rzecz biorąc, jestem szczęśliwy że teraz tutaj jestem z perspektywy trzech lat, które mieszkam w kraju mogę powiedzieć jedną rzecz namawiałem bardzo wielu ludzi i bardzo orędowałem za tym, żeby ludzie wracali do kraju robili tutaj, budowali Polskę, robili w niej swoje, realizowali swoje plany prawdę powiedziawszy jeśli mam być szczery to to nie wiem, czy mam do końca rację dlatego, że mam znajomych, którzy wracali do do, którzy wrócili, do to nie jednych, tylko kilku, którzy wrócili ze Stanów do Polski i oni są rozczarowani tym krajem, bardzo. Oni po prostu żyli już, przyzwyczajili się do tych amerykańskich klimatów i nie są w stanie sobie poradzić w Polsce. To byli młodzi ludzie, którzy wyjeżdżali w wieku dwudziestu paru lat, nawet nie 20, No i to dorosłe życie, mieszkając tutaj przez 8-10 lat, oni na, okrzepli tutaj tą świadomością i wracając do Polski nie radzą sobie. Mam tu na myśli akurat takie, no, moich bliskich znajomych. Eee, aczkolwiek ja cały czas wierzę w to, że oni sobie poradzą, bo to są ludzie, którzy gdziekolwiek by się nie znaleźli, to sobie poradzą, tylko kwestia tego, żeby się przestawić na te realia. A, no, ale dziś już bym tak naprawdę mocno nie orientował za tym, żeby do kraju wracać. Dlatego, że no jest tak jak jest. Nie każdemu się w Polsce y, powiedzie, a dla takiego człowieka, który pracuje w Stanach, y, idzie, powiedzmy, wykonuje swoją pracę, nie musi się tym stresować, ma swoje obowiązki. No, żyje się na pewno prościej, na pewno łatwiej się żyje, dlatego że tutaj no, to życie jest tak obliczone i jeśli ty zarabiasz jakieś tam pieniądze, to jesteś w stanie żyć z tych pieniędzy na wyższym poziomie niż w kraju. Nie ma co do tego dwóch zdań, bo ja na przykład mam firmy, które dziewczyny są bardzo dobrze wykształcone. Pod, nie wiem, po dwóch fakultetach bardzo często znające języki i one zarabiają skończywszy studia 2,5 tysiąca, 2 tysiące dwieście złotych. no to nie jest nie do przyjęcia i nie do pomyślenia co to one są może jeszcze młode, bo no ale nie się tu usprawiedliwiać no nie zarabiają rewelacji, to jest po prostu takie, takie pieniądze, które płaci się normalnie ludziom i to jest jak gdyby taka Polska średnia i za te pieniądze no, naprawdę nie da się specjalnie żyć, tak mogę to powiedzieć. No i dlatego no, jednak Ameryka pod tym względem mm, jest lepsza. No, świadczą również o tym liczby, że 2 miliony ludzi wyjechało za granicę, młodych ludzi, a wróciło raptem 200 tysięcy. Także no, nie oszukujmy się, prawda jest taka, że cały czas w Polsce ta przeciętna y, zarobki, te przeciętne i przeciętny Poziom życia no, jest jeszcze daleki od tego, jak się żyje w Europie. Garska jest tak naprawdę ludzi, czy bardzo niewiele ludzi jest takim, którym się w Polsce żyje dobrze, dostatnio nie muszą się specjalnie stresować i myśleć o swojej przyszłości, o tym, co jutro kupią, czy co jutro założą. Tych ludzi jest naprawdę jeszcze niewiele. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie na sam koniec. Proszę nie mieć mi za zło, jeśli kogoś, nie wiem, obraziłem w jakikolwiek sposób. Myślę, że każde miejsce na Ziemi jest dobre, a the other side is grass, grass always greener, jak to mówią w Ameryce. Dlatego wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Życzę każdemu, żeby znalazł swoje miejsce na Ziemi, to nie ma znaczenia, czy to będzie Ameryka, czy to będzie Polska. Ja znam ludzi, którzy są, którzy uczą w szkołach językowych, są to ludzie z całego świata i na przykład to oni znaleźli swoje miejsce w Gdańsku, nie mają się zamiaru z niego ruszać, jest to najpiękniejsze miejsce dla nich na świecie i chyba to jest indywidualną indywidualnym wyborem każdego, gdzie tak naprawdę mieszka i co tak naprawdę robi ja akurat Polska jako kraj, myślę, że dla mnie jest tym krajem, w którym chciałbym zarabiać pieniądze ale myślę, że nie, może nie w najbliższych latach, ale w przyszłości na pewno kupię sobie dom na Worydzie i wrócę tutaj po prostu troszeczkę spędzić czasu w cieplejszym kiwać. Bo daje mi, że teraz są dobre ceny, także. <śmiech> Od dziękuję bardzo. Cień, cień, skąd pochodzisz Tak jak my, Kraków, Rzeszów, Brooklyn Karty już brze, to za Natalia życia A tu mocniejsze pieniądze, pieniądzach Mocny wygrywa, słaby przegrywa Takie jest on w butelce koniec, finał, przemoc i mafię Życie dawno na dnie, świat nie tak różowy, ani kolorowy Patrzmy o przetrwanie, szanujmy innych zdanie Nie dajmy się skusić w filmie jak na planie Ceń, ceń, życie, ceń swoje odbicie Ceń, ceń, skąd pochodzisz, tak jak my Kraków, Rzeszów, Brooklyn Ceń, ceń, życie, ceń swoje odbicie Seń, pochodzisz, tak jak my, Kraków, Rzeszów, Brooklyn. Tyle w naszym życiu są cenne w przybiciu. Nie daś po niej by nie zostać w parterze. Staj na dwie nogi i ze światłem drogi Próbuj dać hojraka Ani złego kata Ciemność w naszych głowach W luce w peraszponach Oczy wypełnione nienawiścią, demonem was walczyło dobro Gdzie jest nasza godność Gdzie piękno doczesne Gdzie prawdziwe szczęście Ceń to skąd pochodzisz To uczyni cię mocnym Polska to twój kraj Który ty kochasz I ja kocham Nawet bez dwóch zdań Ceń, ceń życie Cześć, skąd pochodzisz, tak jak my. Kraków przeszł w Brooklyn, ceń, ceń życie, cześć swoje odbicie. Cześć, skąd pochodzisz, tak jak my. Kraków przeszł w Brooklyn, ceń, ceń życie, cześć swoje odbicie, ceń, ceń życie. bo to dziękuję